Cześć, jestem Krzyszmen i prowadzę ten podcast, a podcast nazywa się, jak pewnie wiecie, już podcast wakacyjny. Jest to podcast należący do kategorii Wszystko i Nic, czyli Dupa Maryna. Tak, oczywiście będę mówił tu o niczym, bo o czym można mówić konkretnym w wakacje, nie? Hello, wakacje są. tak się tak zrymowało? Niechcący. Dobrze, jestem Krzyżmen, lat mam 13 i mieszkam w Siemianowicach Śląskich. Powiedzmy, że jestem metalem, słucham metalu, roka. Długich włosów jeszcze nie mam, jeszcze. Ale jestem na drodze dobrej, bo mają akurat 10 cm na oko. No, znaczy nie na oko, na około. Dobrze, aktualnie znajduję się w Pilźnie. To jest takie małe miasteczko koło Tarnowa Dębicy jakoś tak ubawić. Na pierwszy tydzień wakacji do babki przyjechałem. Internetu za dobrego nie mam, korzystam z laptopa. Na telewizorze trzy kanały. Cztery, bo jeszcze to VfP Info, przepraszam. Na dole mam kanałów około, nie wiem, dziesięciu więcej. Dobrze. No i nic fajnego właściwie nie ma w telewizji. No i co by tak powiedzieć? Dobrze. Więc czym jest podcast wakacyjny? Podcast wakacyjny jest podcastem... No, w którym będę mówił w wakacje oczywiście, bo nazwa tak sama mówi. W wakacje będę mówił w nim o wszystkim i o niczym. No, taka, nie wiem, pamiętnik z wakacji to nie, ale... Takie przemyślenia wakacyjne czy coś... Wiecie o co chodzi na pewno. Dobrze, może jakiś podkład tu dam... Jakie tam jest... damy szansę jakimś. Oczywiście wszystkie utwory zamieszczone tutaj w tym odcinku są na licencji Creative Commons, czyli dowoli tylko autora i tytuł muszę podać. Właśnie pierwszego autora nie podałem. Pierwszego to się nazywa y, Sirio, artysta niestety tytułu nie pamiętam, mam nadzieję, że Sirio mnie za to do sądu nie pozwie. Dobrze. Więc może Zapatrus teraz w piosence. Kue-os-jodan. Tak. E, dobrze. Czasami się pojawią też utwory i znanych. E, tych, no, wykonawców, ale to będą tylko 30 sekundowe próbki, bo tyle mogę zrobić, żeby mnie nie dopadł za x. A w takim wodem miku to jest niewskazane. No, jeśli chcecie wiedzieć więcej o mnie, no to zapraszam do, tam na górze, na stronie. Nad odcinkiem piszę podcast wakacyjny. A nad pod, o, podcastem wakacyjnym są takie zakładki. Home, czyli przeniesiemy na stronę główną yy, o mnie, o podcaście i kontakt. Może coś się kiedyś pojawi, jak mi jakiś doświadczony podcast, po, podcaster powie mm, weź to popra, weź to popraw, weź coś tam zrób. Możliwe, nie wykluczam. Nie na razie jest to. Dobrze, no co mogę powiedzieć? Tyle właściwie. Opowiem Wam jeszcze o moim internecie, bo internet mam super szybki. Mianowicie, downloadu mam 290 kB na sekundę. Na to odpowiem głośnie. Jak się nie słyszeliście, to było głos wyśmiania. Tak. Y Moja prędkość download jest wystarczająca do przeglądania stron internetowych, jednak odtwarzanie filmów w sieci w serwisach typu YouTube może być utrudnione. I jest. Twoja szybka prędkość upload jest niewystarczająca do wysyłania wiadomości e ze średniego rozmiaru załącznikami. Opóźnienia w transmisji z OneStime łączem są zbyt duże, aby komfortowo korzystać z zasobów internetu. Zobacz później czas, w jakim pobierzesz, wy wyślasz pliki o podanych rozmiarach. 700 mi rodzaj filmu yy, pobiorę w czasie 5 godzin 29 minut 36 sekund zdjęcie 3 megabajtowe pobiorę w ciągu jednej minuty półtora właściwie Wiecie takie to jest cholernie mało? A są jeszcze takie pod... różne podcasty nadawane na żywo czasami które ja lubię obejrzeć sobie no właśnie więc może być utrudnione, ale może, może za pomocą jakiejś modlitwy albo czegoś mi się pomoże. I akurat będę mógł całego wysłać. Dobra. I skończę, bo się podkład już kończy. Do zobaczenia w poniedziałek. Czyli już Wam. Cześć.